Rozdział piąty. Nie mówię zbyt dobrze po niemiecku. Czy rozumiesz? Słuchaj i powtarzaj. Na pytanie... Verstehst du alles? Czy rozumiesz wszystko? Możesz odpowiedzieć. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Nie mówię po niemiecku zbyt dobrze. langsamer sprechen? Czy możesz mówić wolniej? Kannstu das wiederholen? Czy możesz powtórzyć?